Cześć, witamy w dziewiętnastym odcinku Masy Kultury, audycji zajmującej się kulturą o masowej sile rażenia. Ja nazywam się Michał Kowal, razem ze mną program poprowadzi tradycyjnie Szymon Adamus. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj razem z nami jest gość, gość w końcu jest gość, bo dawno uhuh. nie było. Tym razem Łukasz Skóra. Witam wszystkich serdecznie, witam podwójnie. Podwójnie witasz? No tak, jeszcze bardziej serdecznie. No dobra. To jesteś jak jeden z sieci komórkowych, tak się teraz też reklamuje, że robi wszystko podwójnie. Aha, to nie, to nie, to nie jest pseudoreklama, nie pracuje dla nich i nie widziałem nawet tego, te, tego spotu. Kasza możecie znać na przykład z Radia SK, tego, tego samego co Mando. Tam go wspomagasz, czasem sobie trzy razy śpiewacie, co? No, czasem tak. Jak mamy wenę, to czemu by nie? Poza tym e, piszesz okazjonalnie o muzyce, prowadzisz audycję muzyczną w Radiu na Fali. Tak jest. Środy, środy 23. Zapraszam przy okazji. Jak się nazywa twoja audycja? E, audycja Skóry, tak. Audycja z kury. No, no ty się nie wysieliłeś za bardzo szukając nazwy. No tylko wiesz, no to, jest, to jest audycja z kury, więc to jest taki jakby rosołek, no nie? Pisany przez Z. No, a a okay. poza tym wiesz, no muzyka ma mówić sama za siebie, a nie nazwa. Dzisiaj właśnie też ciebie zaprosiłem, bo będzie muzycznie filmowo, tak pomiędzy. Um, ale ty Łukasz, też, też filmami się interesujesz, co? No niestety, niestety. Dobrze, no dobrze, to się obejrzałeś w życiu. <śla> <gry> strasznie dużo piosenek, które mi kojarzą się osobiście z jakimiś scenami z filmów tyle właśnie sama muzyka filmowa, co jakaś piosenka, którą gdziekolwiek tylko usłyszę od razu widzę przed oczami scenę, scenę z jakiegoś filmu no i poprosiłem, żeby Szymon i Łukasz wybrali po takie trzy numery, które im się też tak kojarzą zresztą sam też tego dokonałem, żeby nie było, że tylko was do pracy wykorzystuję E, sami nie wiemy jeszcze co, co, co wybrała inna osoba, więc dzisiaj usłyszycie dziewięć utworów z filmów które nam się kojarzą, trochę porozmawiamy dlaczego, z czym, e, po co i dlaczego to właśnie wybraliśmy to chyba, to chyba tyle w zamyśle a jak to wyjdzie to zobaczymy w praniu, a usłyszycie usłyszymy chyba bardziej rok 99 to był taki rok, że no zbliżała się groźba tego nowego wieku nowego tysiąclecia i tak widać to też w kinie było dużo takich filmów na których ludzie zastanawiali się co będzie potem co jest rzeczywiste, jak patrzeć na rzeczywistość powstały takie filmy typowo antykorporacyjne tak trochę przypominam ten rok i się tłumaczę bo ostatecznie stwierdziłem, że ja wybiorę aż dwa filmy z tego roku dla mnie dwa bardzo ważne filmy oby obydwa, obydwa świetne zobaczymy być może z jakimś waszym wyborem potem się pokryje Natomiast chciałem zacząć od takiego momentu, kiedy na tle, kiedy możemy widzieć na ekranie upadające biurowce, a w tle słyszymy Where is my mind? Be <laughs> to była jedna z personek, którą miałem wybrać Michał, ale zdecydowałem się na inne, więc nieźle trafiłeś. Czyli, oczywiście, scena kończąca film Fight Club. Tak jest. Świetna. I zarobiliście dobraną piosenkę. Pamiętacie tę scenę dobrze? Bo ja sobie Jasne. właśnie ostatnio film Fight Club powtórzyłem. Jest, jest to świetna scena, bo widzimy, jak. Na początku słyszymy już, teraz będzie wszystko w porządku i widzimy bohatera, który nie ma nawet imienia, prawda? Jest to taki everyday guy, którego gra Edward Norton, czyli taki każdy z nas patrzy po prostu na taki upadający świat korporacji, na walące się budynki, oczywiście też na, nie wiem, na, no, no, na walącą się rzeczywistość, bo, bo cały ten film po prostu zawala nam tą rzeczywistość. Jest to też w całym filmie jedyny, jedyny utwór ze słowami, bo, bo muzyka jest tutaj, no muzy muzyce nie ma słów w innym momencie. No i, to, to, i też, słow, też słowami dobrze dobranymi, bo to powtarzające się przez całą piosenkę, Where is my mind, się łączy, a, a, jakby adekwatnie. Jest adekwatne do tego, kim jest Edward Norton w tym filmie i jaką ma, jakie ma perypetie, tak. Więc... Trille psychologiczne, tak. Ten film Finchera jest okre określony chociażby na film Webia. Tak, no, Norton, Norton szuka tutaj swojego umysłu. Próbuje się, te, próbuje się w tym samym filmie cały czas odnaleźć. To teraz ja powiem, no, że niestety, o ile film pamiętam i wspominam go dobrze i też myślę, żeby do niego kiedyś wrócić, to kurczę, niestety, e, o ile właśnie nawet ostatnią scenę pamiętam mm -hmm. tych upadających budynków, to nie pamiętam podkładu muzycznego. O, patrz. Z zupełnie. A, a ile razy widziałeś Fight Club? Wiesz co, no z dwa razy. A, widzisz, to może z tego wynika. No pewnie, jakbym obejrzał no, 20 razy, to bym sobie o to wyrobił. Chodzi, o to chodzi. Ale nie, słuchajcie, ja wam przerwę te kłótnie. Ja teraz widziałem Fight Club w zeszłym tygodniu po raz drugi w życiu. Jakoś ja ten film raz obejrzałem i, i odstawiłem. No no. No się, zrobił na mnie świetne wrażenie. Ale nie wróciłem jakoś, nie wiem czemu. Dopiero teraz obejrzałem go drugi raz, ale tę scenę pamiętałem mimo wszystko. Ja go obejrzałem właśnie dlatego, że pamiętałem tę scenę i chciałem zobaczyć, jak to wszystko tam się rozgrywało wcześniej, co się działo. I pamiętałem i scenę, i muzykę. Wydaje mi się, że po części może być to taki rodzaj filmu, yy, który jest taką właśnie układanką. Na, na końcu coś się okazuje i wiesz, jakby... Po jednym razie, no właściwie wydaje ci się, że już jakby wszystko wiesz o tym filmie i żeby drugi raz do tego obrazu wracać po to, żeby jeszcze raz wejść w to oszukiwanie siebie i potem odkryć to na nowo, no to nie wydaje się już tak bardzo atrakcyjne. Więc, więc może dlatego właśnie tylko raz obejrzałeś ten film i go odstawiłeś. Wiesz co, tak, ale to jest z drugiej strony błąd, bo Fight Club jest tak rewelacyjnie zrealizowanym filmem, że po prostu drugie obejrzenie no, pokazuje ile tam Fincher zostawia takich śladów, tropów. Ten film ogląda się trochę inaczej, jak ma już się ten klucz Na do pewno. interpretacji. To jest oczywiście, to jest świetne. Oczywiście. No Tak samo jak Memento, prawda? Czy tego typu filmy właśnie. To warto obejrzeć drugi raz już z tym kluczem. Tam, to są takie małe rzeczy, drobne rzeczy, ale on to zostawia. Tutaj jest właśnie, to, jest, to jest wielkie w tym filmie. że On jest tak świadomie jest, poprowadzony zadam. bardzo od początku do końca. Tam Wszystko, każdy fragment dialogu i tak dalej. Potem za drugim razem ma trochę inne znaczenie i trochę inaczej tak. to się odbiera. No dlatego ja go oglądałem dwa razy właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej. No, no wiesz, ale przy tym sama ta zamykająca scena właśnie z piosenką Pixies, Where is my mind, upadające wieżowce i tak dalej. No wyobrażam sobie, wtedy byłem trochę dosyć mniejszy, no niestety to był 1999 rok, ale nawet jak dzisiaj się na to patrzy, prawda, ten kres takiego świata korporacji, zakupów, te, takie marzenie tam też było o tym, żeby znowu wszyscy zaczęli na zero, żeby to wszystko cofnąć. Nawet dzisiaj to jest świeży film, znowu w kontekście kryzysu i tak dalej, e, chociażby. Bo ja nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego tam podkładu, innej piosenki. Pff, dla mnie nie do wyobrażenia. Rzeczywiście coś w tym jest, bo ja też jak słyszę zawsze ten utwór, to pierwsze co widzę to właśnie końcówkę Fight Clubu, więc... Sam utwór jest magiczny, prawda? Bo, bo, bo mhm. jest to taka też to jest dziwna piosenka też tak naprawdę. No to są dziwne, dlatego właśnie to dobrze, dobrze pasuje do tego bohatera i, i tego filmu. Dokładnie, pod względem muzycznym, niby ballada rockowa, ale <śmiech> jednak, jednak, jednak bardzo niezwykły utwór. Swoją drogą z Fight Clubem trzeba uważać, bo kiedyś słyszałem taką historię na antenie trójki, zadzwonił do nich jakiś słuchacz, który mówił, że tak bardzo wkręcił się w Fight Club, ale najpierw w film, a później w książkę, na podstawie której jest zrobiony film, tak bardzo się wkręcił w tą historię, że bardzo chciał żyć tak samo jak bohater, to znaczy odciąć się od popkultury, od, pop od, pop od, pop kultury, od konsumpcjonizmu i tak dalej. Ale zaczął mieszkać właśnie w jakiejś ruderze, tak jak Edward Norton i Brad Pitt i stracił rodzinę, pracę i tak dalej, więc <grywa> chyba trzeba z tym trochę uważać. Dawkować sobie, może dwa razy wystarczy rzeczywiście. O fight clubie, wspominki, ja tu chciałem zakończyć takim <laughs> moją historią jeszcze z tym filmem, którą ja sobie od razu też przypominam za każdym razem, jak myślę o Fight Clubie. Był to rok 99, 2000. No, był internet w Polsce, ale to oczywiście jeszcze nie był taki poziom jak dzisiaj e, dostępu do informacji, newsów i tak dalej. Nie byliśmy tym tak zalewani wtedy. I jak nowe filmy wychodziły, no to z różnych się źródeł dowiadywałem o tym. No i z Fight Clubem miałem ten problem, że, że polski tłumacz nazwał ten film pod Podziemny Krąg. Tak, chyba jakoś tak, Podziemny Krąg to mm -hmm. się chyba nazywało po, po polsku. No i do tego jeszcze były reklamy w Radio Leciały, które ten film reklamowały jako taki zwykły film akcji, walki Aha. na zasadzie, że kolej chodzi do podziemnego kręgu, żeby się tam bić i nie wiem, żeby pomścić brata czy coś takiego. Ja po prostu tego filmu bardzo długo nie chciałem oglądać przez to, bo tak, ee, no znowu jakiś taki bech, już tyle tych filmów jest. Jakiś, myślałem, że to będzie coś w pokroju... Ee, jak kickboxera na przykład. Ha, ha. Ty się trochę zdziwiłeś, jak w końcu obejrzałeś. Zdziwiłem się, tak, bo pochodziłem w ogóle bez takiej wiedzy z tego filmu, pamiętam, za pierwszym razem i zrobił hmm. na mnie tym bardziej o wiele większe wrażenie. I to jest też takie, to są takie czasy, do których trochę tęsknię, że sięgamy po coś popkulturowego, o czym prawie nic nie wiemy, albo wiemy złe rzeczy, a nie tak jak dzisiaj, że wiemy prawie wszystko zawsze. Nie się no teraz, ale, ale ja tutaj bym bronił tego, kto wymyślił ten polski tytuł, bo yy... Weź pod uwagę, jak, czym jest tytuł oryginalny. Fight Club. No, gdyby polski tytuł był Klub walki, no to jeszcze bardziej wskazuje na jakąś wersję kickboxera. Jasne, jasne, no mówię. Tutaj może jeszcze wiesz, dodatkowo w błąd, może mieć sama konstrukcja tej reklamy, już niestety nie pamiętam co tam było. Miałem, miałem, miałem, miałem niestety taki odbiór. No, ja no, dzisiaj też na to nie patrzę, że, że jakiś ten tytuł był tragicznie przetłumaczony z dzisiejszej perspektywy. Jakby film nazywał się Klub Walki w polskich kinach, to jakbyś go wreszcie obejrzał, to nie dość, żebyś był zdziwiony, to jeszcze byś był rozczarowany. Uf. To jest możliwe. To jest możliwe. Gdzie ten Vandam? Tak? Łukasz, twoja kolej. Moja pierwsza piosenka, jaką wybrałem, jest leciutka. Taka y, kojarząca się z atmosferą sielanki i swawoli. Aczkolwiek kontekst, w jakim została umieszczona, no, jest, jest niezapomniany. Y, więc do tytułu filmu będę podchodził powoli, żebyście od razu nie zapalić, cóż to za produkcja. W tym filmie występował Paul Newman i Robert Redford. Film dostał cztery Oscary. Oczywiście za piosenkę, za zdjęcia, za scenariusz i za muzykę. Na rankingu IMDB widzę, że jest na 146. miejscu, no co jest no filmem, który po prostu trzeba zobaczyć. Jest to Western Mm, I czy komuś z Was może kojarzy się już coś? Butch Cassidy i Sandem Skid. Dokładnie, dokładnie z piosenką DJ e, Thomasa, Raindrops Keep Falling On My Head. Raindrops keep <laughs> falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head która no, jest piosenką, m, która wydawać by się mogło nie, nie pasuje do westernu, ale właśnie cała atmosfera tego filmu i całe przesłanie m, tego filmu o dwóch bohaterach, west, bandytach, m, czyli no, takich ikonach, którzy właściwie no, odchodzą w zapomnienie I, i jeszcze do tego ta genialna ostatnia scena, a właściwie no, nawet nie scena, tylko y, cięcie montażowe, którym film się kończy, w jakim to stanie y, widza pozostawia, no to jest moim zdaniem genialne zakończenie filmu. I właśnie całą tą atmosferę, ta taka... Y, y, Pocieszna piosenka yy, podbudowuje, pokazując nam właśnie takie ostatnie chwile szczęścia tych głównych bohaterów. Ich takie właśnie no, życie codzienne, prawda? tutaj kolega, tutaj jakaś dziewczyna. I to są ostatnie chwile, w których, to są jedne z ostatnich chwil, w których właśnie oni mogą się cieszyć wolnością. I widz no właściwie no po prostu odczuwa czystą przyjemność z takiego teledysku włożonego do filmu. Mhm, mhm, mhm. Czyli się, po prostu sielanka pełną gębą. Aczkolwiek sam, samej sceny, teraz się przyznam, ja że nie pamiętam. Ja mówiąc że też strasznie dawno widziałem ten film i jakoś sobie go nie odświeżyłem, ale to może najwyższy czas, żeby to zrobić, bo a, może rzeczywiście brzmi to nieźle. Oni tam po prostu jeżdżą na rowerze tak tak Właściwie po parku, żaden coś deszcz nie pada nie mm -hmm. ma żadnego deszczu tylko po prostu korzystają z życia no, tam jest taki jeden niepokojący fragment kiedy Paul Newman spada z roweru spada za zagrodę gdzie czai się byk nagle muzyka wycisza się i byk hmm. zaczyna go gonić ale kiedy on ucieka wsiada z powrotem na rower to widzimy i muzyka znowu wchodzi, to widzimy, że ten byk tak naprawdę jest tylko no, po prostu takim takim dodatkiem, który nie może im jeszcze zagrozić, tak jak jeszcze nic im nie grozi, no, dopóki nie wejdą na ścieżkę no, zła, przestępczości i tak dalej. Aha, aha no tak. <śmiech> Rzeczywiście bardzo fajna scena. I bardzo fajny film. Trzeba no. czy trzeba sobie przypomnieć. Tak jak mówię, strasznie dawno go widziałem i, i trochę mi to umyka, ale muszę, muszę sobie przypomnieć, bo teraz patrzę na tą scenę, którą podesłałeś i mi się przypomina. Więc... Tak, utracona niewinność, tak i... Dokładnie. Odjeżdż odjeżdżanie rowerem w stronę zachodzącego słońca. Tak, tak, tak. No i świetna gra dwóch aktorów, Pola Newmana i Roberta Redforda will soon be turning red crying's not for me cause i'm never gonna stop the rain by complaining because i'm Akurat tak się, tak się złożyło, że obydwaj poruszyliście tematy, które się wiążą z moimi, z moimi piosenkami, dwiema, które wybrałem, ale zacznę od czegoś optymistycznego, czyli tego, co się wiąże z tym, co mówił Łukasz. Piosenka chyba najbardziej optymistyczna na świecie, nie znam absolutnie chyba bardziej optymistycznej piosenki. Oczywiście Louis Armstrong i What a Wonderful World. Piosenka wykonywana przez tego, tego artystę w 1968 roku, napisana dla tonego Bennet'a, czy, czy napisana i zaproponowana tonemu Benetowi, ale on ją odrzucił, wziął ją Louis Armstrong. No jak się okazało, od razu nie, nie stała się ona hitem w Stanach, z tego co pamiętam na początku sprzedało się jakieś tysiąc kopii tego singla ale ona odniosła dosyć duży sukces w Wielkiej Brytanii i, i po tym sukcesie też, też jakby podbiła Stany Zjednoczone no i jest to jeden z tych utworów, które w filmach słyszymy notorycznie non-stop i, i, i wielokrotnie I is I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world 12 Małp Good Morning Wietnam. no w każdym razie du dużo, dużo innych filmów też, ale te dwa filmy 12 Małp i Good Morning Wietnam właśnie pokazują jak sprytnie jest wykorzystywana ta piosenka, która jest absolutnie pozytywna, tekst jest taki, że po prostu to jest sielanka, można się rozpłynąć, rodzą się dzieci, świeci słoneczko, yy, są zielone, zielone drzewka i tak dalej. A najczęściej filmowcy wykorzystują to oczywiście jako kontrast, bo piosenka jest tak pozytywna, że, że nie można jej dać na poważnie, że tak powiem. Trzeba wykorzystać ją jako kontrast i w 12 mapach jest wykorzystana, aby skontrastować świat, który zaraz ulegnie zagładzie, a w Good Morning Vietnam jako podkład do, do, do, do wojny w Wietnamie. Tak? I to jest moim zdaniem siła tej piosenki, która sama w sobie jest tak pozytywna, że naprawdę można się rozpłynąć, ale w kinie jakby coś takiego zastosować do normalnej sceny, gdzie dwoje ludzi, właśnie tak jak na przykład w, przykład, na przykład w filmie, który zaprezentował Łukasz sielanka, dwoje ludzi na rowerze, jedzą jabłka i tak jakby tutaj dać podkład What a Wonderful World, to robi się tak już po prostu maślanie, że nie można tego wytrzymać, a jak się to zestawi z wojną, z końcem świata i tak dalej, to jest taki kontrast, że po prostu za każdym razem jak słyszę What a Wonderful World, to, to widzę końcówkę 12 małp, mimo że ona tam się pojawia, ta piosenka dopiero w napisach końcowych, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest moim zdaniem siła tego utworu i, i, i, i, i idealny materiał na no właśnie z takiego filmu jak 12 mał. Ja się z Tobą nie do końca zgodzę mm -hmm. a, propos, a propos tego, że jest to tak w pełni y, utwór y, pozytywny i, i sielankowy i w ogóle, bo dla mnie to jest utwór przede wszystkim, który ma taką bardzo mocną warstwę nostalgiczną. Ja, ja go słyszę za każdym razem ja, odbieram, ja tego nie odbieram właśnie jako, taką, jako taki pozytywny, wesoły utwór. Ja właśnie bardziej jako takie marzenie o tym świecie, który jest taki piękny i tak dalej. Podczas gdy jest zupełnie inaczej. jakby Za każdym razem jak słyszę ten utwór, to nie wiem, ja mam takie mieszane uczucie zawsze. Dla mnie to jest taki, bardzo mocno kontrastuje właśnie. No tak, ale właśnie to wynika z tego, że Życie, z którym codziennie masz do czynienia, media, popkultura, filmy, gry i tak dalej. Nie jest takie jak ta piosenka. Ta piosenka to jest, tak jak mówisz, absolutne marzenie, sen, łuda i tak dalej. Ale ona sama w sobie jest właśnie, jest jakby kwintesencją pozytywności, tak? Ona została napisana po to, żeby wzbudzać pozytywne e, uczucia, tylko po prostu jest posunięte do takiego stopnia, że nie jesteś w stanie tego odbierać w taki sposób, bo jest tego za dużo. Więc tak jak mówisz, no, masz absolutną rację, że to jest to jest pewnie. No, no, trudno ją odebrać w 100 procentach tak, jaka tak jak ona jest, bo naprawdę byś się rozpłynął, byś, byś się roztopił jak kostka masła na patelni. To ja się może nie zgodzę z Wami oboma części. No, to, to super. To yy, ponieważ tak, Yy, oczywiście, piosenka, no to standard. Yy, filmy, w, w jakich została użyta, to właściwie tyle razy już była wykorzystana, że akurat w moim przypadku kiedy słyszę tę piosenkę, słyszę tylko tę piosenkę i może jest to y, szczęście zarówno dla mnie, jak i dla tej piosenki, mm -hmm. ponieważ nie kojarzy mi się z żadnym obrazem, tylko z tą genialną piosenką. Tak więc wydaje mi się, że każdy filmowiec, jaki już teraz by szedł, żeby ilustrować tą muzyką swój obraz, no to szedłby troszkę na łatwiznę. Ponieważ, no, tak jak powiedziałem, no, jest już to tak wyeksploatowany y, motyw, że właśnie... No tak, też się tak, oczywiście Good Morning Vietnam, bardzo dobry film, 12 Małp też, film znakomity, który uwielbiam, jednak ani z jednym, ani z drugim filmem nie kojarzy się ta piosenka, mnie. Mhm. I teraz o samej piosence, co mógłbym powiedzieć. Kiedy Louis Armstrong śpiewa tę piosenkę, to wydaje mi się, że właśnie on tak odbiera ten świat, czyli on naprawdę widzi, wierzy, że świat jest piękny, te zielone drzewa są cudowne i tak dalej, i tak dalej. I my słuchając tej muzyki i tego tekstu, możemy jakby próbować wejść w, ten, w to jego uśmiechnięte wnętrze, no bo wystarczy zobaczyć jakieś zdjęcie z tym gościem, jak dmucha w trąbkę, to samo zdjęcie już zaraża nam, nas, tą jego pozytywną energią. Natomiast wydaje mi się, że przeciętny słuchacz, jak no, na przykład jak ja, znaczy, czy nawet przeciętny nie słuchacz, tylko zwykły człowiek ze swoimi problemami i tak dalej, i tak dalej, no to tę piosenkę może odbierać nie jako pozytywną, ale taką melancholijną. Tutaj mi się wydaje, że to słowo jest kluczowe, mm. czyli właśnie coś, no, do czego możemy tęsknić, że my wiemy, że ten świat jest taki piękny i cudowny, ale no, czy, czy, czy potrafimy go tak przeżywać jak Louis Armstrong? No to chyba tylko on to potrafi. To What a Dobra, ale tak jak, żeby tak melancholii u nas nie było, <grystanie> to ja też tak szukałem filmów. No. Jakoś mi tak zawsze jakieś smutne raczej rzeczy przychodziły, przychodziły na myśl. Nie będę mówić co, bo może jeszcze ktoś z Was <grystanie> użyje, ale zdecydowałem się, żeby nie było tak smutno. To jest jedna trylogia, która jest no trylogią nad trylogiami. Trylogia, Michał, w ogóle jest tylko jedna. Nie wiem, czy wiesz. Sienkiewicza. <grystanie> miało być coś pozytywnego jest, jest trylogia, o której całe, na całe szczęście nikt jeszcze nie mówi o remake'u, co mnie dziwi ale pewnie, pewnie na dniach w ciągu roku mogę się o to założyć, że będą pierwsze hasła na temat remake'u ta piosenka została użyta w tym filmie dwa razy w dwóch częściach, w pierwszej i w drugiej części mhm. w absolutnie świetnej scenie w której Michael J. Fox trzyma gitarę no i po prostu naparza piosenkę, na którą jeszcze Obecne pokolenie nie jest gotowe. Johnny B. Good z powrotu do przeszłości. No nie no, ale proszę nie strasz mnie remake'em powrotu do przyszłości. Słuchaj, no. Moim zdaniem jest to. <laughs> e, jest to rzecz, która się wydarzy, niestety. Prędzej czy później. No Miejmy, miejmy nadzieję, że nie. Nie, ale... nie, nie, wie, nie wierzę, że nie. Ale rzeczywiście ta scena jest, jest epicka. Marty łapie za gitarę po prostu i zaczyna grać, zaczyna grać z całej siły tak mocno, żeby jego rodzice się pocałowali przy tej piosence albo przynajmniej do siebie jakoś się zbliżyli, no, żeby odwrócić pewne, pewne wydarzenia w historii, które spowodował jego powrót do przeszłości właśnie i teraz musi coś zrobić, żeby jego rodzice znowu się zeszli, żeby on się w ogóle w przyszłości urodził. No więc robi to, co umie, łapie za gitarę elektryczną i zaczyna po prostu grać, grać i, i jeszcze grać raz rolla. Trochę go tam ponosi. Troszkę, tak. E, tak. trochę go ponosi, szczególnie w momencie, kiedy zaczyna już grać solówki. E, tak, a no to były czasy, kiedy rock'n'roll jeszcze, jeszcze się rozwijał i ta piosenka nie powstała, tak? Tak, dokładnie, no tak, tak, tak. Bo tutaj pamiętajmy, że to były lata jeszcze... Ojej, już nie pamiętam już były 50-60 lata, do których on się cofnął, tak? O ile się nie mylę do, teraz. Jakoś tak. Kurczę, żeby, żeby, żeby nie pomylił. tutaj. No właśnie, jest... bo lata 50, no to już, już rock y roll się rozwijał. Może jeszcze wcześniej to było. I ta kapela, która gra z na, za nim nadąża i daje radę, ale potem już, kiedy on zaczyna po prostu szaleć z solówkami swoimi, to <grym> <grym> rozbija bank. I rozbija bank i kolumny. Kiedy on kończy grać i właśnie jest taka konsternacja na sali, wszyscy tak na niego się patrzą, zdziwieni i on w tym momencie po prostu mówi "Ok, jeszcze wy może tego nie kumacie, ale uwierzcie mi, wasze dzieci będą to kochać. W drugiej części powrotu do przyszłości widzimy wydarzenia, które dzieją się jakby równolegle, bo Marty się znowu cofa do tego samego momentu i ogląda siebie grającego na gitarze i próbuje przeszkodzić ludziom, którzy chcą, go tam, którzy chcą mu przeszkodzić w tej grze na gitarze. Rewelacyjnie to jest zrealizowane przez zamy Kisa, po prostu można sobie gdzieś tam w internecie zobaczyć porównania i tak dalej, gdzie się równolegle, jakby te dwa filmy puszcza. No, zrealizowane po mistrzowsku po prostu. No, teraz patrzę, jest to czakra berego piosenka z 58 roku. A to, ta sytuacja, o której e, mówisz, która is, zaistniała w filmie, przywodzi mi na myśl e, takie podobne sceny w, w książce Stephena Kinga, Dallas 66", e, 63, gdzie główny bohater przynosi się do przeszłości, właśnie w, w początek lat 60 i podśpiewuje sobie Rolling Stonesów. <sum> <sum> e, współczesne kawałki Stonesów, które jeszcze wtedy nie poznały i mm, kobieta Nauczycielka, z którą wchodzi związek, dziwi się, no skąd on śpiewa takie teksty, które no, były dosyć sprośne, zbereźne, bo Stąsi nie stronili w tekstach od takich, takich tekstów kontrowersyjnych, powiedzmy, jak na początek lat 60., pomimo właśnie, że właśnie wtedy jeszcze sąsi nie istnieli. No więc też takim zabiegiem Stephen King wprowadza troszkę konsternacji do tego świata. No a poza tym mnie zawsze fascynowało co by było, gdyby, gdybyśmy mieli wehikuł czasu, przenieślibyśmy się na przykład do czasów Beethovena i zagrali mu na gitarce Smoke on the Water. Koniecznie, koniecznie Dolorianem. Ja sprawdziłem szybko na poczekaniu, jest to, jest to 55 rok, te mhm. wydarzenia w Back to the Future. On się cofa do 55 roku, mhm. z lat 80 no tak, czyli troszkę wyprzedził czasy muzyczne. I oni rzeczywiście tam, ci ludzie nie byli absolutnie na to przygotowani. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to doskonale znany film w Polsce w ogóle Powrót do przyszłości. Z kim ja nie, zna, z kim nie gadam, wszyscy go znają, bo on mniej więcej leci z częstotliwością albo leciał kiedyś w telewizji z częstotliwością Kevina samego w domu. Tak, zdecydowanie. Na pewno pierwsza część szczególnie. Przy okazji premiery wersji na Blu-ray nawet były maratony całonocne, wszystkich trzech części w kinach. Właśnie chciałem się wybrać wtedy, tak? Ominąłem to wydarzenie. O, żałuję, ja akurat byłem, coś pięknego. E, no, jeszcze w kinie nie widziałem, nie miałem szansy ani razu obejrzeć po prostu w przyszłości właśnie. Była, była szansa, niestety, ale, ale chyba przyznacie, że jest to jedna z tych trylogii, które no... No zgadza się. Zde, zdecydowanie z tych wielkich trylogii jedna z najlepszych. Zgadza się, jedna z najbardziej udanych trylogii. I, I trzymająca poziom H w każdej części. Ja trzymam aktualnie kciuki, żeby nie sprawdziło się to, o czym mówiłeś, żeby się nikt za to nie wziął do nowej wersji, bo póki Robert Zemeckich żyje, mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Będzie wszystkich bił dolarami po twarzy. Każdy, Może w tobie, tam zrobi remake w 3D. O nie, Rząd, on, już, on już ma doświadczenia z 3D, bo robił Beulfa w 3D który nie wyszedł na blu ray ale był w kina kiedyś w 3D i miał świetne efekty, więc kto wie, ale miejmy nadzieję, że nie. Dobra, Łukaszu, trochę radośnie się zrobiło. Trochę pograliśmy na gitarze, trochę rock'n'rolla. Co masz teraz dla nas? Tak, no to troszkę pozostanę w tych klimatach. Będziemy w obszarze rock'a. Aczkolwiek rock'a, no przez niektórych znienawidzonego wręcz, czyli roka progresywnego, który pojawia się w produkcji, no do której wydawać by się mogło nie powinien pasować. Wchodzimy na obszar kina nie mainstreamowego, można by powiedzieć kina no niszowego to na pewno, takiego niezależnego, Czyli do filmu, który wyreżyserował człowiek znany z aktorstwa. Człowiek znany ostatnio w Polsce ze współpracy z polskim reżyserem Jerzym Skolimowskim, który to Skolimowski obsadził naszego bohatera opowieści mojej, Wincenta Gallo, w głównej roli. Jakiegoś uchodźcy, który gdzieś tam ucieka, zmyka i, i spotyka Kinga Price. I teraz tak. On w swoim życiu wyreżyserował kilka filmów. Jeden kontrowersyjny. Bunny Brown, o którym nawet sam Skolimowski wspominał w programie Kuby Wojewódzkiego, jaka tam to jest okropna ostatnia pornograficzna, no czysto pornograficzna scena. Ale całe szczęście nie ten film będę reklamował, tylko jego film Vincenta Gallo z 1998 roku pod tytułem Buffalo 66. W tym filmie Vincent Gallo reżyser gra... Główną rolę. Jest to film drogi, po części nakręcony w takim stylu troszkę trzęsącej się kamery. Film drogi. Facet podróżuje przez Amerykę. Spotyka, spotyka Christine Ricci młodą jeszcze wtedy aktorkę i właściwie wchodzi w nią w związek. Razem podróżują, ona jest tancerką, poznają, poznają on poznaje jej rodziców, no taka produkcja dla fanów, powiedzmy takich dramatów, filmów niezależnych i tak dalej, i Polecam, film bardzo dobry. I w końcówce tego filmu jest scena, no, która po prostu zaskoczyła mnie, zwaliła na łopatki. no Po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego po Wincencie Gallo. Bo kilka innych jego filmów oglądałem też, i, i no to, to, to jakby to nie jest jego co się dzieje w ostatniej scenie. Otóż on też tam, wchodzi, już dokładnie nie pamiętam fabuły, ale w, gdzieś wchodzi na jakąś gangsterską ścieżkę najprawdopodobniej chce pomścić tą Kristinę Ricci, która była wykorzystywana przez jakichś Alfonsów czy, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I on wchodzi do knajpy. Wchodzi do knajpy i wtedy z takiego filmu no, niszowego, który mógłby w Sundance być wyświetlany, robi się spektakl, pięciominutowy spektakl, scena, która jest dopracowana w każdym szczególe. Słyszymy utwór grupy Yes, właśnie zaliczonej do Roka Progresywnego z 1971 roku z płyty Fragile, Heart of Sunrise. Jest to utwór, który w oryginale trwa 11 minut, i tutaj wziął tylko określony fragment, reżyser, i tak zrobił montaż, tak połączył muzykę z obrazem, że tańczące striptizerki przy barze tańczą w rytm tej basowej gitary. A kiedy wchodzi taki właśnie progresywny motyw ostry na gitarze, już takiej prowadzącej, i do tego ostra perkusja, następuje strzał głównego bohatera do jakiegoś półnagiego grubasa, i słuchajcie, i co się dzieje? Czy ktoś pamięta, że to jest 98 rok? Mamy scenę, która w tym czasie nie powinna powstać. Dlaczego? Ponieważ Matrix powstał rok później. Matrix, który wymyślił tą technikę tak zwanego bullet time. Nie, nie, nie, nie pamiętam, czy dobrze nazwę wymieniam, ale wiecie o co chodzi, no nie? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Bullet time. Tak. I co się dzieje rok wcześniej w tym filmie? Ja nie wiem, jak oni to zrobili, zapewnie inną techniką, ale efekt jest podobny. Kiedy Vincent Gallo strzela do tego grubasa, mamy stop-klatkę w najciekawszym momencie. Kiedy kulda wbija się do y, środka grubasa, krew wystrzeliwuje. No a potem jeszcze Vincent Gallo, oczywiście, strzela sobie sam w łeb w znakomitym ujęciu na tle jakiejś lampy na suficie i kamera robi o, o 180 stopni i w, tym bullet time, który dopiero rok później pojawi się w Matrixie, pokazuje nam całą sytuację z każdej strony. No, dla mnie scena po prostu do, do dzisiaj leży na łopatkach i właśnie teraz wstaje. Ja bym powiedział, że to jest nawet lepiej zrobione niż w Matrixie, bo w Matrixie to jest park rozrywki, to jest multiplex, a tutaj jest to zrobione ze smakiem i mimo, że tego bullet time'a jest mniej, to jest on o wiele ciekawiej zrealizowany i, i wygląda rewelacyjnie. Po no, prostu. Poza tym muzycznie też to wygląda świetnie, bo w no, tym momencie, tak w tym momencie cały, ginie cały dźwięk, kiedy zatrzymuje się obraz. I wejście tego takiego też pięciominutowego teledysku w kontekście, w kontekście filmu, który jest wyciszony, taki spokojny, leniwie toczy się cała narracja, jest jeszcze bardziej zaskakujące. No a to już jest sama końcówka filmu. I pomimo, że troszkę tutaj zradziliśmy, no to jeżeli ktoś tego obrazu jeszcze nie widział, no to ja szczerze polecam każdemu. Ale też tak nie do końca, bo tam jest jakiś twiścik mały więc w tej scenie, więc no... no. Można spokojnie oglądać, nie było wielkiego spoileru. Rzeczywiście scena znakomita i wyprzedziła Matrixa. A na mój drugi utwór, ja wybrałem coś starszy utwór, ale w nowej wersji. Takiego małego zespołu, który nazywa się Led Zeppelin. Hmm. Pierwsze słyszę. I Cepelini, tak. Ja też kiedy... coś mi się obiło o uszy, wiesz, coś mój dziadek słuchał. Coś wiem, świta. No, no, nasi słuchacze, młodzi pewnie też sobie zaraz przypomną, wpiszą na, na Google znajdą, a starsi, a starsi teraz się śmieją. W każdym razie Cepelini wysłali kiedyś na wycieczkę bandę Wikingów, którzy podróżowali w stronę zachodu, żeby odkryć nowe lądy. Był to utwór Immigrant Song, który w oryginale. Możecie sobie posłuchać na przykład na YouTubie, na pewno znajdziecie go też pod tym, pod tym wpisem. Ale mówię o tym dlatego, że ten utwór wiąże się z filmem reżysera, o którym dzisiaj już rozmawialiśmy, o którym wspominał Michał, czyli z Davidem Fincherem. David Fincher stwierdził, że ten utwór będzie znakomitym wyborem na otwarcie jego dziewczyny z tatuażem. I mówię o tym utworze, utworze dlatego, że jest świetna piosenka, Moim zdaniem rewelacyjna przeróbka Trenta Reznora i Atticus'a Rosa i absolutnie niepasująca kompletnie do filmu. <śmiech> ja zapamiętałem ten utwór, pamiętam, że jak siedziałem w kinie, poprzednio mówiłem o końcówce filmu, teraz mówię o początku, jakoś tak wyszło, ale akurat ten utwór zapamiętałem bardzo, bo Dziewczyna z tatuażem amerykańska, czyli ekranizacja pierwszej książki z trylogii Millennium, zaczyna się wybajeżoną, super zrealizowaną, Znakomicie przedstawioną animacją. Normalnie bąd. Prawie, że bądź, tak, prawie że bądź, tylko taki trochę może bardziej psychodeliczny. Właśnie z przerobioną piosenką Led Zeppelin, Imigrant Song. Przeróbka świetna, tak jak mówię. Animacja zrealizowana rewelacyjnie tylko że ja zapamiętałem ten utwór właśnie dlatego, że on kompletnie nie pasuje do filmu. To jest świetny utwór, świetnie przerobiony przez Reznora i, i znakomicie brzmiący, tylko że zaraz po nim, jak on się kończy, nie wiem, czy byliście w kinie, czy widzieliście ten film, leci sobie ten utwór, leci, który jest szybki, mocny, bardzo dynamiczny, kończy się ten utwór i jest przejście na jakieś takie dziwne ujęcie, nudne dosyć Daniela Craiga, który wciela się tam w, w głównego bohatera stojącego na jakichś schodach czy coś takiego. W ogóle cały film jest zrealizowany rewelacyjnie, ale ten początek jest po prostu tak oderwany od reszty filmu, że mi to utkwiło w pamięci, że nie jestem w stanie po prostu wybić sobie tego z głowy. Za każdym razem, gdy słyszę oryginał Cepelinu, widzę, widzę dziewczynę z tatuażem Davida Finchera, widzę ten początek i nie mogę uwierzyć, jak, jak coś takiego, jak coś takiego mogli, mogli zrobić. Mam wrażenie, że Fincher po prostu był zakochany w, w, we współpracy z zatykusem Rosem i Trentem Rezdorem po, e, po... social network, bo oni też tam robili muzykę do tego i chyba nawet dostali Oscara, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie e, za, za soundtrack do social network i chyba strasznie się zakochał we współpracy z nimi i stwierdził, że dobrze będzie to pociągnąć na jego kolejny film e, i muzyka rzeczywiście wyszła świetna, tylko tak mówię, kompletnie nie pasuje do filmu i tak mi się to wbiło w pamięć, że nie jestem w stanie tego nie jestem w stanie tego, tego Po prostu wersja zeppelinów teraz u mnie jest zniszczona, bo za każdym razem jak ją słyszę, widzę dziewczynę dziewczyny z Ja jestem w stanie trochę to z marketingowego jakby punktu widzenia zrozumieć. Mm. Tak się znawiać, dlaczego, dlaczego. Um, nie wiem, czy pamiętasz, jak ten film był w dużej mierze reklamowany, no. To no by był tak, mroczny tak, thriller, jasne, jasne. ale pełen akcji, akcji krwi i jasne. tak dalej. To, było na, to był taki sposób reklamowany. Strasznie dziwaczny sposób, jak na ten film. Nie wiem no czemu. No tak, tylko że wiecie, jak, jak, jak... tu to wrażenie do, do końca czołówki, masz to wrażenie, że to będzie taki film. Ale no, kiedy no, tak. kończy się czołówka, no, robi, robi się inaczej. No tylko, że jak już masz widzów w kinie i oni siedzą i oglądają końców, yy, początek, to nie musisz już ich przekonywać, przekonywać, że to będzie film akcji, bo przecież oni zaraz go obejrzą, tak? No dokładnie. Tak, ja się tutaj zgodzę i, i dopowiem, że jedynym dla mnie właśnie powodem, dla który warto, a nawet trzeba obejrzeć remake Finchera, dziewczyny z tatuażem, no to jest czołówka, po której można spokojnie wyjść z kina. Ja się akurat do, z tobą do końca nie zgodzę, bo widziałem remake Finchera, widziałem ekranizację y, y, szwedzką, tak? Y, y, I czytałem książkę i moim zdaniem ekranizacja Finchera wypada na, na tle konkurencji całkiem nieźle. Jest całkiem dobrze zrealizowany ten film i na pewno mniej nużący niż książka, i mniej pachnący produkcją telewizyjną niż wersja, niż pierwsza ekranizacja. Tak, tak bym powiedział. Dlatego, dlatego ten film mi się podobał. No ale, ale początek jest dziwaczny. No, powiem, tak. Dla mnie i ani książkę jakoś szczególnie nie wstrząsnęła, ani film tym bardziej. Więc spoko, ale początek jest świetny filmu. To, to zdecydowanie. Początek jest bardzo dobry no i animacja jest dostępna na YouTubie w wysokiej rozdzielczości, można sobie ją obejrzeć być rzeczywiście zrealizowana świetnie, a i utwór warto sobie przypomnieć, bo to przecież rewelacyjny, rewelacyjny utwór, naprawdę taka piosenka, których dzisiaj już nie powstaje tak duże piosenka po prostu o czymś, tak, można jej posłuchać zrozumieć i nie jesteś zawiedziony, jak rozumiesz tekst, bo, bo on o, o czymś tam opowiada może nie jest zbyt skomplikowana historia, ale jest to jakaś historia Przy okazji, to, to nie jest absolutnie mój wybór następny muzyczny, ale m, pamiętacie taką piosenkę Kashmir, Led Zeppelin? No jasne. To z jakim filmem ona się kojarzy znowu w wersji przerobionej? Z Matrixem. O. Nie, z Godzilla, Come With Me. To A, Kashmir. racja, racja, racja. Tam... Ktoś tam na gitarze tak mocno zajeżdżał, kto tam zajeżdżał? Chyba nawet ktoś z tego... Jimmy Page, sam Jimmy Page. No właśnie, Page. Tam, no właśnie. A, a to była też fajna przeróbka. Fajny całkiem utwór, tak. Sam, sam film, no, no tak, ale utwór fajny. <laughs> film będzie remakeowany, więc wiesz. <laughs> ale właśnie ta nowa Godzilla będzie remakiem tamtej Godzili, czy remakiem znowu japońskiej Godzili? Podobno ma być remakiem japońskiej i ma być bardziej wierna japońskiej wersji, więc zobaczymy, no takie są zapowiedzi. Dobra, zobaczymy. więcej kauczuku, kończymy off topic. <laughs> <laughs> Dobra, koniec. Mój ostatni film. Dawaj. Koniec. Już padła dwa razy ta nazwa. Co, co ja mam zrobić? No niestety Aha, dolarową trylogię sobie odpuściłem i odpuściłem sobie męczeniem Sergio Leone tym razem, bo jednak umówiliśmy się, że mają to być piosenki z zasady bo tak to by było na, na bank Sergio Leone. E, pojawiało się wiele rzeczy u mnie w głowie, jeszcze mi tam przelatywało, jak chociaż... A to może potem jeszcze sobie wymienimy po prostu jakieś różne pomysły, które warto wspomnieć, ale już bez większej dyskusji jakby na koniec. E, natomiast teraz no, ten film braci Wachowskich, a właściwie już obecnie rodzeństwa Wachowskich, wtedy jeszcze braci, e, które... Spo, sporo u nich w rodzinie pozmieniało, rzeczywiście. Tak, były pewne zmiany rodzinne. Co tutaj, co tutaj dużo mówić? No, moim zdaniem jest to kapitalnie zrealizowana scena ze świetnego filmu, o, za który dalej pierwszy Matrix uważam jednak za, za świetny film i, i zdania nie zmienię. E, chodzi mi o sam koniec filmu. Mhm. Kiedy no, i właściwie tak jak o tym teraz myślę, to powinien też być koniec, koniec całego Matrixa i byśmy dużo lepiej zapamiętali wtedy chyba tak, ten film. To, to, to jest scena, która idealnie po prostu zamyka film. Świetnie, świetnie też by kończyła całą serię, gdyby tej serii nie było tak naprawdę. Kiedy Neo stoi ze słuchawką telefonu i mówi, mówi że nie wie co się teraz stanie, ale on wyłączy Matrixa i zobaczymy jakie będzie teraz dalej życie. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world, where anything is possible. Where we go from there, is a choice I leave to you. Odkłada tą słuchawkę i w tym momencie zaczyna grać Rage Against the Machine. Wake up. To po prostu wbija w fotel. To jest taka scena, która każe ci siedzieć na tych napisach jeszcze długo, długo do końca. Przynajmniej do, do momentu, kiedy muzyka e, przestanie, przestanie grać. To się zgadza. Rzeczywiście pamiętam, jakie to zrobiło na mnie wrażenie, jak byłem pierwszy raz w kinie. Ostra gitara Toma Morello, taka. No, świdrująca w głowie, jak wiertarka. Jak on to miał. Do tego Zach no, wykrzyk wykrzykujący wykrzykujący obudźcie się, obudźcie się. No. Kurczę, niesamowite, niesamowite wrażenie, świetnie dopacowany utwór. Um, moim zdaniem super. No po prostu tu znowu wszystko, wszystko, wszystko zgrało w tym momencie i ta scena po prostu wbija. No zgadzam się, zgadzam się. Aczkolwiek, y, właśnie y, dlaczego mówiłem, że kojarzy mi się. Y, Matrix z Kaszmirem, ponieważ ten utwór Wake Up, to ten główny riff, to moim zdaniem jest ewidentnie zapożyczony z Kaszmiru właśnie, Led Zeppelin. Co o tym sądzicie? Brzmi to, brzmi to dosyć podobnie, jakby ten sam riff. Aczkolwiek yy, w życiu bym tutaj nie mówił w przypadku tych utworów o jakimś plagiacie czy czymś takim, bo Borejczyk Against the Machine pociągnęło to w zupełnie inną stronę dalej. Tak, tak, tak. Znaczy ja jestem ogólnie wiesz, zwolennikiem, żeby muzyczne inspiracje, motywy się przeplatały jak najbardziej i były rozwijane, więc ja tutaj żadnych zarzutów do Rage Against the Machine nie mam. Muzyka świetnie pasuje do obrazu. Mhm. A tutaj jest Tom Morello w ogóle kiedyś, jak tam się wypowiadał o samym, o samym Rage Against the Machine, no właśnie też go się pytali, czym jest, czym jest ta maszyna i on wtedy mówił, że no, maszyną może być wszystko, że oni jakby tutaj się nie ograniczał, że to jest rząd, ale to jest wszystko od policji, od policji w Los Angeles, poprzez jakieś wszystkie mechanizmy, które robią z ludzi bezmyślne roboty. No i właśnie, no, znowu, znowu w, kontekście, w kontekście Matrixa, utwór dopasowany pod każdym względem, nie mamy tutaj takiego wrażenia kontrastu, jak chociażby z, z, nawet, no nie, no, where is my mind może nie za dobry przykład, ale what a wonderful what o, o czym wcześniej rozmawialiśmy tu, tu nie ma wrażenia, tu nie ma wrażenia mm, kontrastu tu jest po prostu zamknięcie filmu mniej więcej siłą wybuchu bomba z przytupem, tak jest, zgadza się i z odlatującym Neo <śmiech> to jest to to jest, to jest to, jak ja pamiętam Matrixa, tą ostatnią scenę i jak na mnie cały Matrix też się kończy ta scena jest tak dobra, że potem już nic dobrego wachowcy w sumie nie zrobili więc no nie, i nie zanosi się, żeby mieli zrobić dokładnie Rodzeństwo Machowskie. Ale nie, ale rzeczywiście ta scena, pamięta, pamiętam ją do, dokładnie jak, jak byłem w kinie, pamiętam dokładnie jak mi się spodobała, a przecież to było ile lat temu? 10? 12? 99 rok, tak samo Jaś, no, jak. No. Tak. no, właśnie, 13 lat temu. A rzeczywiście scena była taka, że. W sumie jest dosyć prosta: jak na cały ten film i ten przepych, te wszystkie bulletami i tak dalej, to ona w zasadzie jest prosta, ale ta muzyka jest tam tak silna, że. No, ona jest ciekawie zrobiona, bardzo fajnie ta muzyka mhm. wchodzi. Ten utwór nie jest cięty tam. On jest, on jest, on jest, to jest cały utwór tam normalnie puszczony. Tylko, że tak. bardzo fajnie się zaczyna. No, w momencie, kiedy Neo rozmawia przez telefon, nie, na początku ja widzimy w ogóle kod sam. Sam kod sam Matrixa lecący, który się zacina i głos, głos Nio. Potem widzimy go odkładającego słuchawkę i zaczyna się w tym momencie Rage Against the Machine wchodzi. Tak, tak. E, wokal dopiero tak naprawdę zaczyna lecieć na napisach. Ale no, wszystko jest tak zmontowane po prostu. No, akurat w Wachowskim trzeba przyznać, że oni zawsze umieli dobrze zmontować obraz do dźwięku, bo na przykład ta słynna scena w holu tego wieżowca z odpadającym marmurem i tak dalej to jest też to jest w zasadzie teledysk tak? bo jest obraz zrobiony całkowicie pod dźwięk jest pod, e, podległy e e e equalizer dźwiękowi. tak, dokładnie, <laughs> jak equalizer teraz dzisiaj to by jeszcze jakiś automat montował tak? a rzeczywiście to, to wychodzi im dobrze, wychodziło im zawsze dobrze więc powinni zająć się po prostu produkcją teledysku. tak, może to by, no, to by wyszło im pewnie na zdrowie Skończyć, skończyć na pierwszym Matrixie. Czy można coś z wytupem, czy, czy raczej nostalgicznie? No, ładnie nam się to będzie łączyć, ponieważ ja też mam scenę, która kończy film. I scenę, która no, jest, ostra, znaczy muzykę, która jest ostra, ale w na inny sposób. Cofamy się znowu do lat 70. W tym wypadku do reżysera, który no znany jest na całym świecie, zaliczany do wielkich europejskich reżyserów. W 1970 roku nakręcił film, który jeśli dobrze pamiętam to był jego pierwszą wizytą w Ameryce. Jego pierwszy film po sukcesach w kraju, w Europie, gdzie mm, pozwoliło mu to właśnie nakręcić w tej wymarzonej Ameryce. Film, który był no, taki bardzo kontestatorski, kwestionował te ideały amerykańskie tak dalej. Była tam, w tym filmie była scena bodajże, no nie wiem, dziesięciominutowa, o ile dobrze pamiętam. Scena miłości w kanionie śmierci, mhm. ale, ale nie o tej scenie chcę mówić. Ale już właśnie w połowie tego filmu widać, że tutaj reżyser ciekawie dobiera muzykę do obrazu. Na ścieżce dźwiękowej właściwie mamy samych twórców, samych, samych zna, same znane zespoły tamtych lat, tak jak Grateful, Grateful Dead, na przykład Rolling Stones, Patty Page, John Fahey, Jerry Garcia, ale także Pink Floyd mówię o filmie Zabriskie Point Michael Angelo Antonioniego, znanego głównie przede wszystkim z filmu Blow Up, Powiększenie z 1966 roku, czy też Przygoda, no i tam jeszcze kilka innych. I teraz, kiedy przejdziemy do końca tego, tego, tej produkcji, mamy tam scenę, w której główna bohaterka stoi przed Taką willą. Przed willą, yy, która właściwie jest takim symbolem tych wszystkich ideałów, które reżyser no, chyba chce kwestionować i kontestować właśnie. A wiemy to yy, z całego filmu, yy, z całej historii, bo wiemy jakby coś się w tej willi działo, yy, no to już nie będę mówić. Yy, Aczkolwiek... Aczkolwiek to, że powiemy, co się dzieje z tą willą, czyli że ona wybucha, no to nie jest jakiś wielki spoiler. I też zachęcam do obejrzenia filmu. I teraz tak. no Scena, moim zdaniem, znakomita. Przeszła do historii kina, powoływał się na nią podobno jak sądziła amerykańska krytyczka Pauline Cale, Brian De Palma w filmie Furia. O tym możecie więcej posłuchać właśnie w jednym z odcinków Radia Stephen King, który jest w całości poświęcony temu filmowi. Bo na czym polega właśnie doskonałość tej sceny? Otóż, kiedy willa wybucha, reżyser włącza zwolnione tempo. I przez chyba 6-7 minut widzimy właściwie no kilkukrotny wybuch tej willi, i potem te wszystkie rozpryski i kawałki muru rozpadają się, roznoszą się na wszystkie strony świata w rytm psychodelicznej wczesnej muzyki Pink Floyd, czyli utworu Uważaj Eugeniuszu z tym toporem, gdzie Roger Waters no powolutku się rozkręca i zaczyna krzyczeć, no zaczyna krzyczeć coraz to bardziej w niebogłosy, no rozdziera gardło, tak jak właśnie ta cała willa i, i cały ten system, który miał być rozwalony. Się trzeba przyznać, że w mało której scenie w jakimkolwiek filmie budynek wybucha tak wiele razy. <głosy> <głosy> bo, bo w tej scenie rzeczywiście eksploduje no dobra 10 razy. Tutaj niestety na YouTubie są bardzo kiepskiej jakości te sceny. No mhm. więc, więc trzeba się żeby docenić jakby piękno tego momentu, no to raczej YouTube odpada, bo tam same piksele tylko widać. Tak, wybuchają piksele. A powiedz, powiedz coś więcej, Łukasz, o samym filmie, żeby zachęcić słuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli. Wiesz co, no film no, nie jest jednym z najlepszych filmów reżysera, Właściwie jest to takie kino drogi, no, dla niektórych może być to nudna produkcja. No, jest ona osadzona właśnie w tych latach 60., -tych, protesty studentów, dzieci, kwiaty. Nie, nie jest to, na pewno nie jest to film dla każdego. Trzeba, trzeba lubić tamte klimaty. No, trzeba lubić, no nie wiem, ideę wolnej miłości, żeby kupić tę scenę kilkudziesięciu minut. Kiedy oni chodzą po tej, po tej pustyni i, i, i na golasa się całują yy, i tam baraszkują, <śmiech> więc, więc nie każdemu może to przypaść do gustu. No aczkolwiek, nie wiem, może, może na przykład ta scena, o której powiedziałem przed chwilą, bardziej go zachęci niż te ostatnie <śmiech> wytryski wybuchowe, prawda? No słuchaj, no w filmie jest golizna, jest wolna miłość i jest eksplodująca przez 5 minut, dobre 5 minut, yy, willa, więc w sumie kino idealne, no. Transformery tamtej generacji. Nie, no rzeczywiście, rzeczywiście. Jest to, jest to klimat pełną gębą dzieci, jadący dzieciami kwiatów. Ale jak tak się powoli, powoli zbliżałeś się do tego filmu, powoli zapowiadając, to powiem pierwszy tak z nadzieją. Na, miałem na scenę i utwór, który u mnie się nie zmieścił, jakby w podsumowaniu. Też film z lat 70. Um, Na no pewnym, o pewnym samochodzie i pewnym kowalskim, ale samochodzie i <gdzieś, kowalskim? Gdzieś, gdzieś mi w głowie. No no, no, no oczywiście. Znikający punkt. A -a -a. Znikający punkt. No, no no tak, no oczywiście. No, tam, tam też jest dużo e, muzycznych właśnie takich utworów z tamtych lat i koniec, no też bardzo, bardzo znakomity z, z dużym challengerem, knącym, knącym światło między dwoma spychaczami. Tak, ale Jeden, tak. jeden, z, jeden Tutaj... z tych filmów, którego bohaterem jest samochód. Tak. I, i Kowalski. Ale... I też I film właśnie... drogi, prawda? Zauważyliście, że koniec, koniec właśnie znikającego punktu trochę koresponduje z, z tym filmem, z Westernem, z Polem Newmanem, o którym mówiliśmy. Baczka Cassidy. Też właśnie jest tam podobne cięcie. No O ile pamiętacie końcówkę Bech Cassidy, to właśnie jest tam też podobne cięcie w określonym momencie. Mhm. Tak, tak, no, no, no jest cięcie pod tym względem. Tak. No, no i też jest, no mówię, to zakończenie znikającego punktu akurat tutaj mi wypadło, ale razem z utworem też, no polecam sobie przypomnieć film tym, którzy nie pamiętają, albo chociaż no tak. tą ostatnią, ostatnią scenę po prostu, bo, bo ona też ma wow po prostu, tak, ale widać, że to jest też ten pokole, pokole, jeszcze czas pokolenia właśnie tego dzieci kwiatów, walki z systemem, ale tak bardziej widzianym jako jakaś wojna w Wietnamie i tak dalej, prawda? I, tak. i ucieczkę do wolności i też film drogi. Przy tym wszystkim. Dokładnie. E, rewelacyjny tak się... film drogi, ale dobra, ja już miałem moje trzy utwory. Właśnie, <laughs> tak nie zabieraj czasu, Wspomniałem tylko przez to właśnie, że, że miałem przez chwilę nadzieję, jak usłyszałem lata 70 i jak jeszcze usłyszałem point w tytule. <laughs> e, natomiast teraz Szymonie, Zakończ to, zakończ to z klasą jakoś. Ostat... Z klasą. No, mój ostatni film nie będzie zaskoczeniem, bo już się wcześniej wygadałem. Chodzi o film w sieci zła, czyli The Fallen, z, właściwie samo Fallen, bez D, z Denzelem Washingtonem, Johnem Goodmanem i, i tam jeszcze Donald Sutherland się chyba pojawiał, się dobrze pamiętam? E, film nie jest wybitny, jest fajny, ale nie jest, nie jest jakiś wybitny. Jego reżyser Gregory Hobbit głównie zajmował się serialami, ten mu się uda trochę bardziej niż inne jego produkcje. Jest fajny. Ja lubię takie filmy. To jest thriller, tak jak wcześniej wspominałem, z takim dosyć silnym zabarwieniem jakichś mocy nadprzyrodzonych. Pojawiają się tam diabły, demony, upadłe anioły i tym podobne rzeczy. Warto obejrzeć. Dosyć fajna historyjka, ale mówię o nim ze względu na utwór, który pojawia się na końcu, który też jest utworem mocno eksploatowanym. Pojawia się w w filmach, w serialach, w grach, wszędzie, gdzie tylko może. Ja go zapamiętałem z The Fallen, ale był na przykład też na... Fallen się pojawia też na, na samym końcu, jako podkład do napisów, ale był też na przykład jako zakończenie wywiadu z Wampirem. Bo, bo to jest taki utwór, który pasuje do tego typu opowieści jest to utwór, który opowiada o Lucyferze który mówi jak się zachowywać w stosunku do niego jest to oczywiście utwór grupy The Rolling Stone, czyli pewnie wiecie już o co chodzi Sympathy for the Devil. Oczywiście. Sympathy for the Devil, czyli utwór, który podobno wywoływał na koncertach Rolling Stonesów różne dziwne reakcje słuchaczy. A tak jak mówię, utwór o Lucyferze i wybrałem go dlatego, że po pierwsze zapamiętałem go z końcówki Fallen, gdzie może nie tyle pasuje sama muzyka, co opowieść tego, tego utworu, tekst. Ale też wybrałem go, dlatego, że podoba mi się ten utwór. Dlatego, że to jest jeden z, to jest jeden z takich kawałków, który jest bardzo często przerabiany. Na przykład na, naszej, na naszym poletku przerabiał go Sweet Noise i Kobranocka. Kobranocka chyba nawet po polsku to śpiewała, jeśli dobrze pamiętam. I moim zdaniem jest to taki utwór, który wielu innych artystów poza Rolling Stonesami chce, chce przerobić. Biorą się za niego a on absolutnie nigdy moim zdaniem nie wychodzi tak dobrze jak w oryginale. To jest taki utwór, który trzeba słuchać w oryginale, on wtedy najlepiej brzmi i wtedy też najlepiej pasuje do, do filmów, do gier, pojawił się chociażby w Call of Duty, do, do seriali, do wszystkiego innego. Mocno eksploatowany, ale naprawdę rewelacyjny. Tak na zakończenie, żeby już tylko wymienić, jakie jeszcze Wam utwory gdzieś chodziły po głowie, ale nie znalazły się, no bo wiadomo, jakiś tam czas, ochota, hej. Mi chodziło po głowie jedno nazwisko, ale nie wybrałem go tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mógłbym w zasadzie mówić, no wszystkie trzy utwory mógłbym zapełnić nazwiskiem, czyli Quentin Tarantino, moim zdaniem to jest to, no, jest, oczywiście. Bóg, to jest bóg dobierania muzyki pod obraz i, i odwrotnie, no w zasadzie każdy... Każda scena w jego filmie to jest jakiś fajny utwór. Tak? Właśnie dziwne, wielki nieobecny naszego zestawienia jakoś. Ale ja mówię, ja to zrobiłem tylko wyłącznie dlatego, że jakbym zaczął, to mógłbym mówić o wszystkim, co on, co on zrobił, bo naprawdę no. Na przykład You'll Be A Woman Soon, Nila Diamonda, z Pulp Fiction, albo Bang Bang, Nancy Sinatra z, z Kill Bill. No, to są takie utwory, które od czasu, jakie zobaczyłem, mógł Tarantino, kojarzy mi się tylko z Tarantino. Więc... Mi strasznie siedzi w głowie Down Mexico z Dead Proof, który akurat nie jest moim ulubionym filmem. ale a, scenę... a scena świetna, rzeczywiście. No. <laughs> Rewelacyjna. Łukaszu, Łuka... dużo tam jeszcze w zapleczu? Tak, mam jeden bardzo, bardzo znaczący utwór, który właściwie myślałem, że jeszcze uda mi się wrzucić, ale skoro ograniczamy się do trzech. Powiedzmy, że ja, ten by gość, możesz wspomnieć, nawet, nawet się trochę wiesz tutaj. Mało znany niszowy blockbuster, czyli Ridley Scott i piosenka, która. Dobrana jest w taki sposób, który no właściwie łączy trochę ten, ten, ten, ten sposób dobrania, o którym mówiłeś w przypadku What a Wonderful World. Mhm. Czyli na, na zasadzie On... kontrastu. Na zasadzie kontrastu jakiegoś takiego dziwnego świata, yy, no wręcz po kataklizmie jakimś, no zupełnie mrocznego. No właściwie, jeżeli mam mówić o Blade Runnerze, to trudno jest mi o tym filmie mówić, bo jest to jeden z moich najukochańszych filmów i właściwie mhm. nie wiem od czego zacząć bo no, no, no, trudno jest cokolwiek powiedzieć. W każdym razie piosenka jest to piosenka śpiewana przez Dona Percivala i jeżeli ktoś ze słuchaczy ma jakieś namiary, gdzie można znaleźć cokolwiek innego tego człowieka, Don Percival, to ja bardzo proszę o kontakt, bo, bo niestety odkąd usłyszałem tę piosenkę, która ponoć jest jedną z ulubionych piosenek Ridleya Scotta, no to jest to dla mnie tak kanoniczne dopasowanie muzyki do filmu science fiction, że po prostu no, no ja tutaj no, no jak trudno jest mi się wypowiadać. No. to potem było wielokrotnie powtarzany, był podobny zabieg, chociażby, nie wiem, przy okazji gier Fallout. Kojarzy mi się szczególnie trailery trzeciego Fallouta, które są no, mocno inspirowane. Ja nawet nie pamiętam, w którym momencie ta piosenka dokładnie się pojawia, ale ona jest po prostu takim, takim symbolem no, dla całego filmu. Ona, ona znakomicie, znakomicie podkreśla klimat Blade Runnera, jaki jest po prostu w naszej głowie po tam kilku seansach. Tak więc no, coś pięknego. Blade Runner to jest w ogóle jeden z lepiej udźwiękowionych filmów pod względem muzyki, bo tam muzyka instrumentalna też wbija fotel, więc. No no to jest, to jest tak. po prostu arcydzieło. Kiedy będzie remake? No właśnie po, podobno re, re, remake'u, nie, ale podobno Scott ma jakiś chory pomysł, żeby robić kontynuację, tak? A oj, oj, oj, oj. Dobrze. A po premateuszu troszkę mieciary przechodzą po plecach, Jak to Można się bać. Ja, ja myślałem jeszcze o dużo weselszych rzeczach. Mhm. <laughs> Między innymi gdzieś mi cały czas świta scena z młodym Tomkiem Cruzem mhm. z komedii dosyć starej, risky biznes, all time tak, tak. rock and roll. Ale to też przerabiana dziesiątki razy scena w reklamach, na przykład. Oczywiście, ale, ale, ale dalej pozostaje i tak świetną sceną. Jasne. I, i, I można się dziwić, że Tomek był kiedyś młody. E... On jest wieczny. Młody, przecież on jest no, no tak, no. on się jeszcze wtedy chyba karmił promieniami słońca, jeszcze się nie karmił wtedy o, e, głównie. E, oczywiście oczywiście The Doors, no kurczę, mam, mam cały czas na no, jeden z moich ulubionych zespołów kiedyś, e, chociażby z filmu The Doors, ale, ale też e, z, z apokalipsy. czasu Apokalipsy właśnie, dokładnie. Mhm. Ale to już też już tak wyświechtany przykład, że no kurde. O, a, a, a kojarzycie taką małą scenkę początkową? Też ja same początki i końce wybrałem na ten z, ze szklanej pułapki 3. Ja wiem, że to może nie jest... Tam czas coś świątecznego, czas co? Nie, świąteczna była zawsze na końcu, bo, Aha, okay. bo one się często działy w czasie świąt, jeden, daj, ale na początku trzeciej części jest same in the City zespołu Lovin' Spoonful e i jest po prostu rewelacyjny, rewelacyjnie dobrany utwór, to znaczy utwór jest o lecie w mieście, e że jest gorąco i tak dalej, jest, jest kilka przebitek na Nowy Jork i w pewnym momencie utwór się przerywa, bo jest wielka eksplozja, jakiś tam eksploduje jakiś sklep czy coś, przewracają się samochody, obracają e, taksówki. Ta. I super, super scena na samym początku filmu, świetny utwór, który się nagle urywa, bo jest eksplozja. Bardzo, bardzo też polecam. Jeden z moich ulubionych e, e. scen. Jeszcze ja, ja tak w zdaniu powiem, że myślałem też o filmie z lat 50. E, takim horrorze, który zwie się Blob, nie A wiem, tak, o... Kisiel. Tak, i tak, i, i y, to jest no, świetny film, moim zdaniem, no to jest coś pięknego. Y, I tam właśnie utwór na początek albo na koniec, to jest Berta Bakaraka. Właśnie taka rock'n'rollowa, rockowa piosenka. no Jak to Berta Bakaraka, on właśnie taki wczesny rock'n'roll tworzył. Ale właśnie wysmakowany. No i muzyczka, która koresponduje z tym obrazem, jeszcze słyszymy takie beware of the... Nie pamiętam dokładnie, ale uważajcie na blob. Takie, takie pyknięcie zrobione Aha, pyknięcie, z ust takie pyknięcie pyk, o właśnie dokładnie, no to też, też właśnie pokazuje mi całe to takie specyficzne piękno tych produkcji science fiction z lat 50., które ja po prostu uwielbiam. A muszę przyznać, że tego oryginalnego bloba z lat 50. nie widziałem. Widziałem remake z 88., ale oryginalnego tam bodajże... Yy, kto tam? Steve McQueen grał? Tak. I, i Kisiel grał, nie zapominaj. Tam był no tak. naj, najlepszy efekt w historii kina, czyli Kisiel wylewany, wylewany na fotografię. <głos> <głos> ze sławnych efektów specjalnych w historii kina. Dokładnie, ale dla ale mnie to, to history... jest właśnie magia kina. Takie efekty dla mnie to jest to, co w kinie po prostu ja uwielbiam najbardziej. Dokładnie. Słuchajcie, najbardziej. Jeszcze, jeszcze tylko chciałem wspomnieć już, dobra, zamykamy, zamykamy ja tylko jeszcze na koniec. Bardzo blisko byłem, a propos tych moich radosnych scen, New York, New York w wykonaniu Gremlinów. <głos> <głos> <głos> Mam nadzieję, że pamiętacie z drugiej części Gremlinów. I All, All Along the Watchtower w wykonaniu Jimiego Hendrixa, który kojarzy mi się z dwoma rzeczami, a mianowicie mi się głównie kojarzy z filmem Watchmen a, i ze sceną, która już gdzieś tam bardziej pod koniec się y, dzieje, no ale to wiadomo jak u Snydera, czyli, czyli, czyli wizualnie jest fajnie. No Snyder też jest mistrzem dobierania muzyki do filmów, trzeba, trzeba mu to oddać. Oraz pewnym serialem, który co prawda już się skiepścił przy tym sezonie, kiedy była wykorzystana ta piosenka, ale jak dla mnie wszystko co ma w tle All, All Along The Watchtower po prostu jest dwa razy lepsze. No Świetny cover tej piosenki zrobił Dave Matthews Band, polecam. Okej, okay, znajdę sobie. Natomiast mi chodzi jeszcze o serial Battlestar Galactica, gdzie chyba w trzecim czy czwartym sezonie też, też jest scena z wykorzystaniem All Along The Watchtower w tle. No, fajny serial na pierwsze dwa sezony, a później... No, ale potem jest Along the Watchtower. Ostatni odcinek jest jeszcze spokojny. Fajnie to się miarę A jeszcze, a projekt Nowego Jorku, to świetna piosenka Alice z New York. Okej, zwijamy się, co? tak Nie, no co ty, jeszcze możemy gadać Jeszcze była Alish myjąca samochód, ale nie pamiętam, co tam leciało w tle. Na koniec proponuję ostatni głos naszego gościa, szanownego, który jest absolutnie najbardziej elokwentny znak wszystkich. Łukasz, na koniec, jak się piosenka z twojej listy, ostatnia jeszcze. Nie, no nie, no nie, no nie, nie. Na pewno nie jestem najbardziej elokwentny. Aż się poczułem... Wiecie co, no ja niestety w tej mojej wielkiej elokwencji muszę powiedzieć, że wyprztykałem się ze wszystkich pomysłów. Ha, patrz, wszystko wywa... A, no miał. Cały rewolwer opróżniony, trzeba przeładować. I strzelić sobie w łeb. Jak nie, tymi, no, który... już, już, już bez przesady. <śmiech> <śmiech> Dobra, kończymy, kończymy masę kultury z numerkiem 19, czy już 20 to była? Boże, 19. znowu nie wiem. 19, czyli mamy następny, numer, następny, następny odcinek, będzie jubileuszowy 20. E, tak. E, zamykamy. Dzisiaj z nami był Łukasz Skóra, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie go w Radiu na Fali e, oraz możecie też posłuchać jak sam śpiewa w podcaście Dziękuję za zaproszenie. E, był, był też obywatel Szymon HD. Cześć, dzięki, dzięki za uwagę. No i ja Michał Kowal, ja zapraszam na 20. odcinek, który który się pojawi <śmiech> i będzie coś o komiksach na pewno w 20 odcinku. Cześć, do usłyszenia. Cześć. Hej, jeszcze tu jestem, nie uciekajcie. No dobra, jakbym miał być w pełni szczery, to dogrywam to w postprodukcji, ale jest pewien błąd, który muszę naprawić. Sergio Leone jest jednym z moich ukochanych reżyserów i stworzył naprawdę wspaniałe filmy. Jego ostatni film był dramatem gangsterskim. No i kto nie widział dawno temu w Ameryce, powinien to jak najszybciej nadrobić bo jest to naprawdę wielki, wspaniały film. Historia nie tyle o gangsterach, co o przyjaźni, miłości, no i tęsknocie do starych czasów. Piękne zdjęcia, rewelacyjni aktorzy, w tym błyszczący Robert De Niro, świetny reżyser, to jednak ciągle za mało, aby zrobić genialny film. Tutaj potrzebna była jeszcze muzyka, która dopełni cały ten obraz. Dlatego Sergio Leone po raz kolejny poprosił o pomoc Ennio Morricone, który stworzył absolutnie niezwykłą muzykę. Scena, w której Robert De Niro wspomina swoją utraconą młodość przy akompaniamencie piosenki Yesterday zostanie mi w pamięci chyba na zawsze. Dlatego i was zostawiam właśnie teraz z Yesterday. this out, please.